Jeśli zwyciężą wojskowi, nadejdzie zapewne okres srogiej reakcji. Kej Podeliano, generał Histrion, który codziennie wymyśla i zło rzeczy przez radio sewilskie, nie mówi o katalończykach inaczej niż te psy katalońskie. Tak czy inaczej losy kwestii katalońskiej wydają się przesądzone. Odejdzie ona do archiwów historii tak samo jak warstwa, z której rozkwitem pojawiła się na widowni ale od której nigdy odłączyć się nie mogła. Rozwój, rozwój przemysłowy. Jeszcze kilkanaście lat przed wojną przemysł tutejszy nie był skoncentrowany, rozbity na małe warsztaty, licznych przedsiębiorców, nielicznych robotników. Lata wojny i dostaw wojennych unowocześniły go, pomnożyły jego proletariat w setki tysięcy. Stworzyły z tego proletariatu wielką klasę społeczną. Ale znowu postulat taniej pracy kazał przedsiębiorcom sięgać po robotnika z ubogiej kastylii, spodzielonej na płachetki Murcji. Chłop kataloński był oświecony i zamożny. Miał dużo gruntu, mało dzieci. Kwestii rolnej w Katalonii nie było. To kwestia rolna minifundiów murcyjskich, latyfundiów andaluzyjskich podmywała swym tańszym robotnikiem narodowe podstawy katalonizmu. Róże, bracia róży Nie można wtedy właśnie o nich nie myśleć Cała ta wojna przetoczy się po ich życiach i ciałach To z nich wyszły zakonnice mordowane po klasztorach Z nich wyszli robotnicy, milicjanci ginący na frontach Z nich żołnierz, stersja, którego rozstrzeliwują rządowi Milczący i bezimienni przesuwają się poniżej tego, co się nazywa historią Nie rozumieją nawet swej roli nie wiedzą, czego dokonał ich napływ coroczny i ogromny do fabryk Barcelony. Zdziwiliby się, gdyby im powiedzieć, że przesądzili losy jeszcze jednej kwestii narodowościowej w Europie, że zdziałali tu to, czego w Poznańskiem nie dokonał Bismarck. Nie wiedzieli nawet o istnieniu tego, co unicestwili. A jednak to naprawdę ta masa infrahistoryczna, swym ciśnieniem nędzy i pracy, zwielokrotnionej w miliony, Wynosząc na swych barkach uświadomiony proletariat, tworzyła tu historia. To ona dokańcza dzieła unifikacji tego kraju z Hiszpanią, jego kastylizacji. W tym dziele, dziwnym przypadkiem losu, jest kontynuatorem polityki pierwszego Burbona na tronie Hiszpanii. To Filip V, wnuk króla Słońce, miażdżył początki katalońskiego separatyzmu. Jak niepodziani następcy dokończą dziś, sami o tym nie wiedząc, jego dzieła. A w ten czas Don Quixote. Pędzimy szosą do Walencji między górami z prawej, morzem z lewej strony, wśród skał i sadów oliwnych zamożnej wsi katalońskiej. Ale przed każdym Pueblo, wsią, miasteczkiem czy miastem czeka nas, niczym za czasów średniowiecza, zbrojna Warta. Tam, gdzie dochowały się resztki baszt miejskich, przypomina to naprawdę dawne wieki. Zwłaszcza, że ta warta nie ma najczęściej karabinów. Jest to jakieś pospolite ruszenie broni cywilnej wszelkiego rodzaju i wszystkich roczników. Są tu pukawki stróżów nocnych, są angielskie sztucery myśliwskie, są wreszcie fuzje, z których strzelano zapewne do szwoleżerów cesarza Napoleona. Wartownikami nie są wojskowi, tym mniej policja. Są to miejscowi chłopi, od piętnastoletnich wyrostków do sześćdziesięcioletnich staruchów. Na widok samochodu zrywa się ich kilku z jakiejś ławy i podnosząc broń do góry zagradzają sobą szosę alto. Wóz staje, a siedzący przy kierownicy Werniol podaje pierwszemu z brzega nasz list żelazny. Chłopy bierze i zaczyna go powoli oglądać. Reszta patrzy mu przez ramię. Trwa to długo, bardzo długo. I nigdy nie jesteśmy pewni, czy aby nie jest to udawanie lektury. Gdy lektura się przedłuża, Werniol dorzuca czasem jakby od niechcenia jakiś komentarz. Ludzie wtedy mówią z pośpiechem jakieś hiszpańskie, aha, aha, jakby właśnie to samo, co i mówi Werniol, wyczytali w dokumencie i dobrze o tym wiedzieli. Niekiedy jeszcze o coś pytają. Wtedy Werniol, niezależnie od tego, o co pytają, Wydobywa drugi dokument ów akt inkautacji jego samochodu i przydzielenia go do moich usług i pakuje go pod nos czeredy. Zwykle w takich momentach ja wyciągam jeszcze mój osobisty glejt i trzymam go w gotowości. Dwaj zaś milicjanci, którzy siedzą wewnątrz wozu, poruszają się trochę niecierpliwie. Są to młodzi chłopcy zaręczeni z dwiema siostrami, milicjanci, którzy kwaterowali w naszym hotelu i mieli się udać do Madrytu. Jadą z nami niby eskorta. Ich granatowe, milicyjne Mona, karabiny i proletariacki wygląd robią wrażenie. Pasa. Ale u wyjścia z Puebla jest to samo. Nowa warta, nowa indagacja. Znowu twarze chłopskie, srogie, nieufne, w miarę tępe, nachylają się nad szybami. Owszem, może to być nieznośne, zwłaszcza, że powtarza się co dwadzieścia kilometrów, że nigdy nie wiadomo, czy taki człowiek nie weźmie którego z nas za przemykającego się cichaczem generała Franco, że nie ma tutaj Puebla, a wśród inwigilantów niewielu jest takich, którzy nie byliby poznaczeni przelaną krwią. Tylko, że w zamian za to osiągnęliśmy rzecz dla automobilistów hiszpańskich bezcenną. Oto przez całą drogę z Barcelony do Walencji żaden kamień nie śmignął za naszym samochodem i takiego bezpieczeństwa już bardzo dawno nie było. Jedziemy spokojni, że przy postoju nikt nam nożem nie przekroi opon, nikt nam nie ściągnie walizy, cóż dopiero mówić o podpaleniu. A jakże często to się zdarzało niegdyś, samego wozu. Bunt zawiści, bunt, który wybuchał sporadycznie za przejazdem lśniących limuzyn, przerósł teraz sam siebie. Rewolucja stała się władzą, zatrzymuje nasze samochody, każe nam stawać, pokazywać papiery, wyjaśniać cel jazdy. Musimy to robić w każdym Pueblo. Musimy to robić wobec chłopa, który nie umie czytać, wobec parobka, jakby u nas powiedziano od wideł. Niemal, jakby znowu u nas powiedziano, wobec dziewki od krów. Oni mogą nas, inteligentów, właścicieli samochodów, dziennikarzy zagranicznych, kto tam nas wie, zatrzymać, mogą zrewidować, mogą uzależnić od swego uznania, czy możemy jechać dalej, czy nie. Ale to wszystko nie wyczerpuje ich roli, określa tylko ich władzę. Ich rola to baczenie, aby nie przegrał się nikt podejrzany, aby na ich małym odcinku nie złamała się rewolucja, która składa się właśnie z szeregu zwycięstw w takich małych, opuszczonych zakątkach. Jest to walka, w której czują swoją nierówność. Ten chłop, który zaledwie umie czytać, jakżeż rozezna się w dokumentach, pieczęciach i podpisach, zwłaszcza gdy mu taki werniol podsuwa je jedne po drugich. Ten chłop wie, że ma do czynienia z inteligentem, że ten go wciąga na pole, na którym odniesie nad nim łatwe zwycięstwo. Że walka toczona w tych warunkach jest mimo tych flint i dubeltówek warty zgoła nierówna, oka sieci bardzo szerokie. I dlatego stara się wygrać, jak wygrał w walkach ulicznych, liczbą. Nie poprzestaje na jednej indagacji, na jednej warcie. Ustawił warty wszędzie, niemal na rozdrożach, przy wjazdach i wyjazdach. Być może, że ryba, która się przemknęła przez dziesięć oczek, zaplącze się w jedenastym, dwunastym, trzydziestym, więc właśnie dlatego, że każde z tych oczek jest w gruncie rzeczy wiązane źle, niewprawnie, trzeba, żeby ich było możliwie dużo. Człowiek od wideł i gnoju rozumie, o jak dobrze i jak boleśnie, swoją w tym dziele niewprawność. Biurokracja rewolucyjna wyrasta właśnie z tych dwóch rzeczy, ciemnoty i rewolucji. Rewolucji, która tym ludziom oddała rządy, lokalne przynajmniej do ręki, ciemnoty, która utrudnia im wykonywanie rządzenia. Piętrzy się ona na drogach Hiszpanii z wałami utrudnień nużących, a niezdarnych. Sądzę, że sprytny szpieg przemknie się niestety przez nie, bez najmniejszych trudności, a człowiek najbardziej niewinny, ale o trochę słabych nerwach, zaplącze się bardzo łatwo. Wobec podstępów nowoczesnego szpiegostwa ludzie ci są uzbrojeni równie nędznie, jak ich towarzysze, ci z flintami napoleońskimi, strzelbami wojen karlistowskich. Tylko, że jest tutaj coś bardziej istotnego od tego wszystkiego. Poczucie odpowiedzialności. Ci ludzie rozumieją dobrze, że są odpowiedzialni za rewolucję i republikę, postawieni na straży, że właśnie im powierzono jej losy w jakiejś Casa de la Montagna, w jakimś Barnabo Viejas, w jakiejś Wiljanueva. Dzieje wielkiej przemiany, jej losy i przyszłość. Wszystko to rozkłada się obecnie na barki setek tysięcy takich ludzi od Morza Kantabryjskiego do Gibraltaru. Dawniej mogli żyć bez tej troski. Nie odczuwano potrzeby wykształcenia i książki. Rodzice równie niechętnie, jak u nas czasem chłopi, posyłali swe dzieci, przydatne do wypasania bydła, do szkoły. Teraz oświata stała się koniecznością warunkiem dźwignięcia się i wyzwolenia, utrzymania zdobytych pozycji. Teraz człowiek, który bezradnie obraca niezrozumiały dokument w swym ręku, będzie wiedział, że aby móc coś stanowić w tym kraju, musi przedrzeć tę tajemniczość, jaka leży między jego oczami, a treścią owego glejtu. Mijamy jakieś wille nad morzem samym, ogrodzone i puste, jakieś domy spalone. W Tarragonie wszystkie kościoły, Tarragona była miastem klasztorów i kościołów, ale także fabryk i dzielnic robotniczych, zostały spalone. Jest wreszcie wieczór. Zachód kładzie się nad morzem, gdy dojeżdżamy do Walencji. Znowu, jak w Barcelonie, wielkie bulwary pełne ludzi, tłumy robotnicze z karabinami na spacerze. Hotele są zasekwestrowane. Idziemy do lokalu miejscowego frontu ludowego z prośbą o przydział noclegu. Natrafiliśmy właśnie na obiad, Panuje atmosfera popisowo serdeczna. Tu już daje się odczuć pewna dbałość o to, jakie wrażenie wywiezie dziennikarz cudzoziemski z Walencji. Rozmowa zasilana przez gadatliwego Werniola toczy się szybko. Po kolacji dwaj dygnitarze rewolucyjni obiecują nam pokazać nocne życie Walencji. Jedziemy samochodem do jakiegoś teatrzyku, nieprawdopodobnie obdartego i brudnego, o tandetnych dekoracjach. Cała sala do ostatniego miejsca jest zajęta przez milicjantów. Są to czarne, ogorzałe i niegolone od tygodnia typy. Wrócili z frontu aragońskiego na urlop i przedstawienie jest dla nich. Dosyć wątpliwej wartości komedyjkę przeplatają występy baletu, rzeczywiście doskonałego, poza tym rozebranego powyżej czy może poniżej wszystkich granic przyzwoitości. Żołnierze patrzą jak urzeczeni, jakby nigdy nie widzieli dotąd zgrabnych kobiet, a tylko jakieś kulfonowate poczwary. Przez salę faluje ciepło tych wygłodniałych zachwytów. Mój towarzysz z lewej pokazuje szerokim gestem salę i tłumaczy po francusku. C'est la révolution qui a donné à ces gens tout cela. W holu wisi stary afisz jeszcze sprzed rewolucji. Istotnie, chociażby wysoka cena miejsc czyniła już z tego teatru zamknięty sezam. Uprzejmość i kokieteria rewolucyjna Walencji sięga jednak dalej. Odwożą nas do naszego nowego mieszkania. Nie jest to już zwykły pokój w hotelu. Jedziemy pięknym bulwarem, pustym i ciemnym, aż wreszcie wjeżdżamy w cienisty ogród jakiejś willi. Jest to dom bogatego handlowca, który został rozstrzelany z rozkazu Trybunału Ludowego lub może bez rozkazu. Willa stoi pusta, niezajęta, ale mebli jeszcze nie wywieziono. Podczas przedstawienia w teatrze sprowadzono tu brakującą pościel i przygotowano wannę. Proponują wybranie pokoi. Nasi możni towarzysze pożegnali nas, życząc dobrej nocy, a milicjanci, odkomenderowani do tego wszystkiego, oprowadzają nas po pokojach porzuconych najwidoczniej w popłochu. Wszędzie walają się jakieś papiery, na stole otwarte książki. Jest mimo wszystko jakoś nieswojo buszować tak po nocy w cudzym domu. Zresztą jestem w tym uczuciu najzupełniej odosobniony. Verniol obwąchuje bez żenady wszystkie kąty, taksuje bogactwa rozstrzelanego wroga ludu, i kto wie, czy by nie zabrał do kieszeni srebrnej cukierniczki, gdyby jeszcze była. Sympatyczniejsi są już młodzi milicjanci, którzy z nami jadą. Ci tylko najskwapliwiej wleźli do białego, panieńskiego pokoju i ulokowali się, nie pytając, w pościelach białych, wąskich łóżek. Na dobranoc powiedzieli mi wesoły jakiś komentarz. Zdaje się wyrażający żal, że dawne mieszkanki tego pokoju nie będą im dotrzymywały towarzystwa. Chłopaki zdają się przeżywać pewną szczególną rozkosz z wygniatania swymi proletariackimi ciałami miękkich poduszek seniorit. Werniol nie postąpił inaczej. On z kolei ulokował się w łożu samego właściciela domu, wielkiej pseudośredniowiecznej budowli z kolumnami podtrzymującymi nad łożem olbrzymi baldachim i także zdaje się przeżywać jakąś szczególną radość z tego snu w takim właśnie łożu. Na rano wstajemy dość późno, wyjeżdżamy jeszcze później. Okazuje się, że miał z nami jechać innym samochodem jeden z wczorajszych gospodarzy z frontu ludowego, który jedzie jak my na Aranjuez. Gdy nie zjawia się, jedziemy sami. Jesteśmy na naszym dwusetnym kilometrze, gdy napotykamy samochód bez benzyny. Takie nieszczęścia przy obecnych niewykwalifikowanych szoferach zdarzają się dość często. Odstępujemy im nieco naszej, ale że benzynę jest trudno dostać, przeto jedziemy z nimi w bok drogi ku Cortijo, dawnemu dworowi, w którym obecnie zrobiono depo samochodowe. Droga staje się nieco gorsza. Pełznie od głównego szlaku przez wzgórza obsadzone oliwkami. Wreszcie zajeżdżamy przed ów pierwszy dla mnie hiszpański dwór wiejski. Trudno sobie wyobrazić coś bardziej różnego od polskich. W polu, czy raczej w olbrzymim, ale rzadko rozsadzonym sadzie oliwnym, grupa kilku niewyróżniających się jeden od drugiego budynków skupionych w czworobok. Skąpy kawałek ogrodu warzywnego i duże podwórze będące czymś pośrednim między dziedzińcem starożytnego zamku a podwórzem folwarcznym. Dostajemy benzynę, a zaproszeni czekamy, i na obiad, który się spóźnia, co, jak się okazuje, jest wynikiem wadliwego przebiegu rewolucji. Dzieje korticha, są ściśle związane z tym opóźnieniem obiadu, które dla wielu spraw może być dość charakterystyczne. Corticho należało do jakiejś markizy wdowy, Marquesa Biuda, tak nam o niej mówią, która mieszkała w Madrycie. Nie było zbyt wielkie, lecz jeszcze na parę tygodni przed przewrotem zostało opanowane przez robotników fornali. Nim wdał się w to rząd, wybuchła rewolucja. Majątek został ograbiony doszczętnie. Kilka osób z dawnej służby rozstrzelano. Komitet lokalny uważał jednak dotąd wszystko za swoją wyłączną własność i nie chciał poddać się autorytetowi Syndykatu Robotników Rolnych, który dąży do przejęcia na swoje imię całej wielkiej własności. Okupanci Korticha byli temu przeciwni, tłumacząc, że rewolucyjne ustawy dotyczące socjalizacji Odnoszą się do majątków, które w chwili ich wydania były własnością panów. Ich zaś korticho stanowiło już w tym momencie własność ludową. Syndykat nie chciał czy nie mógł użyć siły, użył tedy podstępu. W Korticho osadzono oddział milicji i urządzono dość niepraktyczne zresztą depo samochodowe. Nieznacznie zabudowanie po zabudowaniu nowi goście zaczęli wypierać pierwszych okupantów. W obecnej chwili stosunki wzajemne były jak najgorsze. Fornale odmówili milicji prawa korzystania z kuchni korticha i przygotowanie obiadu odbywało się w sposób dość obozowo prymitywny, na dziedzińcu. Nieco zmęczeni ruszyliśmy z powrotem na szosę. Droga zaczęła się ścielić równiną. Wjeżdżaliśmy w La Manche. Pokazały się pierwsze olbrzymie do zamków i baszt podobne z ciężkimi płatami swych skrzydeł wiatraki. Z góry zjechaliśmy ku większemu nieco miastu. Obliczaliśmy właśnie, że najpóźniej na ósmą będziemy w Madrycie, kiedy na drodze pojawiła się zwykła straż. Werniol zwolnił biegu, zatrzymał samochód i zaczął wydobywać dokumenty, gdy naraz kazano nam wysiąść. Mój towarzysz chciał o coś zapytać, ale w tej chwili podniosły się ku nam wszystkie strzelby i rewolwery. Jeszcze szybciej znaleźliśmy się nie wobec straży kilku ludzi, ale niemal w tłumie kilkudziesięciu. Zaczęto nas, nie patrząc na dokumenty, przetrząsać, obmacując dokładnie kieszenie, szwy ubrania. Za nami, z nie mniejszą dokładnością, przetrząsano samochód. Wszystko to trwało prawie pół godziny i odbywało się z niespotykaną dotąd surowością, powtarzaniem tych samych zabiegów przez coraz to innych ludzi. Verniol, miętoszony przez dwóch krzepkich milicjantów, zaczął wreszcie piszczeć o naszym cudzoziemskim pochodzeniu. Niestety okazało się, że o to chodzi – Ostatecznie wróciliśmy do samochodu, ale nie sami. Przy kierownicy posadzono przygotnego szofera, który zaczął nas wieść wolno do środka miasta. Tłum zaglądał przez szyby, wygrażając i szydząc. Po chwili wprowadzono nas do dawnych koszar policyjnych i zaprezentowano całej ławie dygnitarzy ludowych siedzących za stołem jak za trybuną. Zauważyłem, że przedstawiono nas jako cenną zdobycz i że Werniol był zupełnie blady. Jakiś dość uprzejmy dygnitarz zapytał nas o nasze narodowości. Wymieniłem Polską, Werniol, Kubańską. Polska wywołała jakby pewne zdziwienie, ale Kubańska ściągnęła na Werniola gromy podejrzeń. Zaczęto go długo wypytywać, badać jego papiery, pytać na nowo. Niski i tak kurczył się jeszcze we dwoje. Wreszcie zrozumiałem, że mówią coś o Włoszech czy o jakimś Włochu. Zrozumiałem też, że Werniol zaczyna czemuś gwałtownie zaprzeczać. Przysięga, jednocześnie zwraca się ku mnie i mówi coś o mnie. Za jego słowami oczy inkwizytorów skierowały się na mnie. Zadano mi pytania, których nie rozumiałem. Verniol podjął się roli tłumacza. Pierwszym pytaniem, po paru najprostszych było, dlaczego mój paszport nie nosi wizy włoskiej. Powiedziałem, że we Włoszech nie byłem. Po przetłumaczeniu mojej odpowiedzi pojawiły się jakieś szydercze uśmiechy. Zauważyłem, że Verniol uśmiechnął się także i naraz nabrałem przekonania, że gra jakąś dla mnie jeszcze niezrozumiałą, ale dwulicową grę. Miałem wrażenie, że moje zeznania tłumaczy nieściśle. Zapytano o kartę dziennikarską i starano się wytłumaczyć, że nosi jakąś pieczątkę włoską. O porozumienie było coraz trudniej. Naraz wszedł do Salinowy nowy Inquisitor, sprowadzony, jak się okazało, specjalnie. Wyglądał roztropnie i mówił dość dobrze po francusku. Po kilku zapytaniach powiedział Tu są poszlaki, że jeden z panów jest szpiegiem włoskim, który, jak nam jest wiadomo, posiada wszystkie papiery w porządku i przekrada się do Madrytu. Towarzysz pana twierdzi, że pana zna od tygodnia i nic o panu nie wie, że pan włada paroma obcymi językami i nie jest mu wiadome, czy pan nie jest Włochem. Werniol zmieszał się i chciał przerwać, ale już mu nie dano. Sytuacja była jasna. Odpowiedziałem, że moje papiery są w porządku: paszport, dokumenty dziennikarskie, przepustka, że nie znam języka i trudno mi się bronić. Że zresztą mogę wyglądać na cudzoziemca, jak to od razu poznano, ale w każdym razie z nas dwóch to na pewno nie ja wyglądam na Włocha. Zacząłem skarżyć się na posądzenia, żądać wypuszczenia. Ale w tej chwili wszedł jeszcze jeden nowy przybysz, z którym Verniol przywitał się jak ze zbawcą. Który do mnie wyciągnął przyjaźnie rękę Trybunał ruszył się ze swych miejsc I nie było już mowy o trybunale Tajemniczy zwrot potem się wyjaśnił Okazało się, że nadjechał ów dygnitarz walencjański Który miał jechać z nami rano i spóźnił się Na rogatkach powiadomiono go o schwytaniu szpiegów włoskich A że pełnił właśnie kontrolę policyjną prowincji Więc pojechał jeńców obejrzeć Już przed koszarami poznał nasz samochód I domyślił się wszystkiego za chwilę byliśmy przy samochodzie, ale okazało się, że nasze rzeczy stały się już własnością milicjantów, którzy dokonali dzieła schwytania niebezpiecznych agentów obcego mocarstwa. Opieka lotnego inspicjenta Policji Rewolucyjnej przydała się jednak. Wszystko wróciło do prawych właścicieli. W pół godziny później ładowaliśmy się z powrotem do wozu. Siadając koło Werniola zobaczyłem, że jest zmieszany i nic nie mówi. Bada dziwnie długo mapę. Przypomniałem sobie jego grę. Głupią, bo czyniła z niego w każdym razie pomocnika szpiega, skoro los nas dwóch przed tym Trybunałem był niewątpliwie ściśle z sobą związany, tchórzliwą, wywołaną straszeniem rewolwerami i flintami, krzykami tłumu, których ja nie rozumiałem, ale on na pewno dobrze rozumiał, indagacją komunistyczno-anarchistycznego Trybunału, ale z tym wszystkim i w miarę nikczemną. Po chwili Werniol zaczął szybko tłumaczyć, że, o ile pamięta, chciałem zwiedzić po drodze Toboso. Do Madrytu zajechalibyśmy na noc. Teraz niebezpiecznie. pokaże mi Toboso. Przenocujemy w Toboso. Miasto, zdaje się, było to Albacete, znikło nareszcie za nami. Samochód na nowo toczył się naprzód przez step Manczeński. Na rozdrożu przed Tanar de la Orden wysiedliśmy przed starą hiszpańską gospodą o mozaikach przedstawiających smętne przygody rycerza o smutnym obliczu i jego wiernego giermka. Doskonała szosa zawiodła nas aż do Toboso, już w mroku. Małe miasteczko układało się do snu. Zajechaliśmy do gospody, niemal takiej samej jak ta na szlaku. Samochód przejechał przez wysoki próg, wytoczył się na dziedziniec, gdzie pod strzechą drzymały cztery olbrzymie, mogące swobodnie zmieścić człowieka, amfory na wino. W dużej sali palił się ogień i przepraszano nas za niewygodę i niewybredne jadło. Odzwyczajono się już od cudzoziemców. Piękny, nowoczesny gmach patronatu turystycznego, jeszcze jeden spadek po Primo de riverze, stał od dawna pusty. To boso położone na boku wielkich dróg i wielkich wydarzeń Przeżuwało sennie swe codzienne, półrolnicze, półpasterskie wydarzenia. Wszystko było naraz cofnięte w przeszłość. Nieokreśloną co do wieku, ale równie dobrze wczorajszą, jak przed przedburbońską. Sto i 300 lat temu tak samo pachniało, może nawet w tej jeszcze sali, świeżo wygarbowanymi skórami, którymi okryto ławy. Tak samo przy ogniu siedzieli ludzie, tak samo rozsychały się amfory gliniane z moszczem, tak samo stały uwiązane osły u drzwi gospody. Jeszcze godzinę temu byliśmy przed Trybunałem Rewolucyjnym jako faszystowscy szpiedzy. Jeszcze pół godziny temu jechaliśmy drogą, którą na Madryt odchodziły transporty, karawany samochodowe pełne broni i ludzi. Tu gważono o zbiorach, o dziewczynach i sąsiadach. Nie darł się żaden głośnik radiowy, nie wołał ze ściany żaden plakat. Za chwilę może w tej oberży zjawią się dawni gościem, błędny rycerz o smutnym obliczu i Sancho Pansa. W swych dziwnych strojach mniej pewno zdziwią tych ludzi niż my teraz o tej porze z naszym bilkiem. Sprowadzony przez gospodarzy przyszedł miejscowy nauczyciel, skromny, starszy już człowiek. Mówił nieco po francusku, miał miły, cichy tembr głosu. Harmonizował dobrze z tym spokojnym schyłkiem dnia, w zagubionym kącie La Manche. Dziwiłem się spokojowi. Jego zdaniem nie było w tym nic dziwnego. Wojna to są miasta, wielkie drogi, ważne szlaki wojskowe. To Toboso żyło dla siebie. Miało wino swych winnic i chleb swych pól. Miało wełnę swych owiec i oliwę oliwek. Sprowadzało z zewnątrz mało, bardzo mało. Cóż ludziom to Toboso po Madrycie? Analfabetów? Nie, w miasteczku jest ich bardzo niewielu. — Książek? Chce się pan przejść trochę? Werniol, cały czas skonfundowany, poszedł spać. Myśmy wyszli na Pueblo. Wzeszła właśnie najpiękniejsza pełnia księżyca nad krajem, w którym żyła kiedyś Aldonza Lorenzo, w świecie znana bardziej pod mianem Dulcinei Toboso. Światła lampek błyszczały przez małe szybki. Pod oknami uzbrojonymi w kute i rzeźbione kraty, jak piszą o tym... W Bedekerze, jak to się dzieje w Skeczu i Rewi, kawalierzy wioski rozmawiali szeptem z ukrytymi za kratą dziewojami. Nad drzwiami paru domów nauczyciel pokazał mi wielki krwawy znak, jakby ktoś miotłę umaczał we krwi, a potem chlasnął nią o mur. Krwawy znak oznaczał, że o pannę, która mieszka w tym domu, już się ktoś stara i że jest przyjęty. Ty więc zejdź mu lepiej z drogi przechodnią. Nauczyciel dreptał drobnym krokiem, prowadząc mnie za miasto. Mówił, że wielu chłopaków pociągnęło na wojnę. Po czyjej stronie? O, to ma mniejsze znaczenie. Na wojnę. I oto jeszcze przyczyna tego spokoju, który widzę. Ci, co byli sercem z walką, która tam się toczy ze sprawami świata i Madrytu, odeszli. W miasteczku zostali ci, co żyją tylko życiem Tobosa. Weszliśmy w boczną uliczkę jeszcze dalej, aż przeszliśmy próg jeszcze innego podwórza. Ogień palił się tu pod niebem, konie, osły i barany stały pod ścianą, przed ogniem siedziała grupa młodych i starszych chłopów. Jeden z nich, i to wcale nie stary, opowiadał coś po kastylsku. Wszyscy właśnie się śmiali głośno z jego facecji i nie zauważyli naszego wejścia. Słuchaliśmy dalej. Nie wiedziałem, czemu każe mi słuchać, skoro nie rozumiem po hiszpańsku. Naraz wyłowiłem słowa ¿Y "¿Entonces, Don Quixote» znaczyło to, a wówczas «Don Quixote». Stare oczy nauczyciela zajaśniały radośnie, gdy zobaczył, że zrozumiałem. Odpowiedział na moje pytanie. Pokazał, czym żyją umysły ludu z La Manchy. Istotnie zrozumiałem. Oto wieczorami wśród pastuchów z La Manchy a może i nie tylko z Lamanczy, ciągnie ktoś przy ogniu starą opowieść o cudacznych przygodach Don Kiszota i jego przekornego sługi. Ożywa ona co wieczoru, jak co wieczoru rozpalamy na kominie ogień. Taka to literatura, która zaspokaja potrzeby intelektualne może tysięcy zapirenejskich tobosów. Oto zjawisko niemal odwrotne do tego, jakie mieliśmy u narodzin literatury. Tutaj to nie pisarz zbiera klechdy, opowiadane sobie przez pasterzy Argos czy Beocji i z nich tworzy eposy iliackie. To odwrotnie. Książka literata, pisarza, poety przemienia się z kolei w opowiadanie u ogniska, w bajkę pasterskich Sabałów. Pojawia się w relacji ustnej, w dziesiątkach takich relacji i wariacjach, wraca jak rzeka do źródła.